En 125 jaar bellen in Nederland. Mm -hmm.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 Plusy mi, mi, mienia samochodu hybrydowego. Ekologicznego. A nawet jak na firmę kupujesz, czy tylko dla siebie? Nie. Rząd też daje opóźnienie podatkowe na Taki samochód jest dopłacany. No i oczywiście zużywasz mniej paliwa. Jakby nie po prostu, A bo blacze, nawet w ogóle, jak stoisz. Tak, tak jest. Słuchajcie, Kupujmy wszyscy tej otypy Ciągle Amsterdam.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 najlepszych podcastów w Holandii. Przemian nie dociąga się tam? Nie, spoko. Nie, jest ok. na kręci, tak, słuchajcie. przemian kręci i widził Nie wiem, może gdzieś tam się to po posłała do kupy. Tu machamy, Filip, machaj. Nie, nie mogę machać, bo trzymam mikrofon. Mama widzi, mama widzi. moja mama wróciła do Polski, wyślę, jej moje zdjęcia. Słuchajcie, dzisiaj ja powiem wam, byłem świadkiem pierwszy raz, że Zuza nie chciała na Red Light District.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 Cześć, z Tutaj Dark Chrisman z podcastu z Gaudy, a w tej chwili już nazywającego się Gaurcast. Proszę e, z, z mojego studia Cimex na autostradzie a 20 w drodze z Gaudy do, do Hagi, do Den Haag, jak to mówimy tutaj w Holandii. Studio Cimex.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 Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a bo trafi się wście, o cóż rower nas ocala, jak grom petrolady. terroru Damian chyba mamy już dość, czy się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak Damian wpadł, bo pedałować. Flaga nam.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 Ale teraz koniec z ogrodnika. Idziemy na piwo, czyli zapraszamy zapraszamy na. na... do ogródka. Do ogródka dokładnie. Tylko, że <ś Raphael> piwnego. A przy okazji, też oczywiście w końcu to, na co tu wszyscy czekają, przynajmniej męska część załogi. Nie wiem, jak Zuza. Właśnie się to. Tam też czeka? Słuchajcie, wczoraj nas to ominęło, ponieważ studio.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 na tych wystawkach, szuka... ale nie na wystawach A właśnie, nie ma ich na, na wystawach i Zoza nie. szuka mężczyzny, który ma włosy na karku i na plecach. Nie, głowę musi mieć na karku, a ten, a włosy nie, wydepilowana klata yy, i gacie.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 Troszkę później, czyli w tej chwili, idziemy na piwko, a po piwku idziemy na The Light District. Pamela! Pan. Pamela! Paris Hilton and Pamela Anderson. To to widzimy na. Jeszcze raz. Na żywie. No. Bardzo.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 Dwójka, to to lotka Eurolotka. Euro A właśnie, macie w Holandii Eurolotka? Eee, w Holandii nie ma Eurolot. Znaczy, euro Lotek chyba też jest od czasu do czasu, ale tutaj jest tak zwane Statsloterei, czyli loteria mm, miejska. To jest troszkę coś innego. Eee, tak, było do wygrania dużo pieniążków w Queensday, czyli w Dzień Królowej, co było 30 kwietnia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 Teraz przerwa na reklamę. <grym i zbierny> uwaga! te uszy słuchają nie tylko dla orów. <grym i zbierny> w Amsterdamie odbyło się pierwsze spotkanie podcasterów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 Den Haag Centraal jest tevens het van deze trein. Denkt u meteen dan ook met verlaten van de trein aan uw eigen domen. Dames, leren we het sezon Den Haag Centraal, eindpunt van deze trein. Den Haag Centraal, alles goed? Chciałbym powiedzieć, <gryfie> <gryfie> ja, że byliśmy w sklepie. Podziemnym sklepie w Amsterdamie. Sklep się nazywa. Ja już zaraz spojrzę na moją ościnięgapitę, przepraszam bardzo, wcześniej w się śniegu w Grzebie. Albert Hein.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 Czerwonych lightów bo tak jasno wiesz możemy tam wrócić i to zmienić? Zdaje się, że dobiegliśmy do końca naszej wycieczki. Ale Skut! I ja tu chciałem powiedzieć, że muszę zakończyć ten wywiad. Dziękuję panu serdecznie za, za uwagę. Z wywiad ze mną. Dobranoc. Ale skut. A jak się mówi po holendersku, dobranoc?